Ze Szwajcarii. Program Jordana Cibury. Witam serdecznie, słuchaczy Radia Wolne Media. Nazywam się Jordan Cibura i mieszkam w Szwajcarii. Raz na tydzień lub dwa tygodnie, w zależności od moich możliwości czasowych, postaram się omówić jakiś ciekawy temat ze Szwajcarii. Dzisiaj zajmiemy się pewnym procederem, jakim trudniła się jedna ze szwajcarskich agencji prasowych, agencja fotograficzna Keystone. Wyjaśnię, na czym polegał problem, kto go odkrył i dlaczego, a na koniec spróbujemy się zastanowić, czy podobna sytuacja mogłaby się zdarzyć w Polsce, być może nawet się zdarza. A więc wracając do Keystone i do tego procederu, a dokładniej do należącej do Keystone Photopress. Firma Photopress oferowała usługi fotograficzne innym dużym firmom, sponsorom zawodów sportowych. Polegało to na tym, że taki sponsor mógł się zgłosić do Photopress i wynająć fotografa. Fotograf e, robił zdjęcia sportowcom, ale w taki sposób, że na każdym zdjęciu widniało logo firmy. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Keystone w ramach normalnego pakietu agencji prasowej przesyłał te zdjęcia dalej. Nieświadomi redaktorzy umieszczali te zdjęcia w swoich gazetach. Problem polegał właśnie na tym, że etyka dziennikarska zabrania mieszania części redaktorskiej z częścią reklamową. A tutaj właśnie doszło do takiej, do takiej sytuacji i to jeszcze nawet prawdopodobnie w nieświadomości redaktorów. Keystone zarabiał podwójnie. Firmy płaciły za wynajątego, za wynajątego fotografa oraz za to, że zdjęcia zostały publikowane. Oczywiście gazety, które publikowały te zdjęcia, nie miały z tego zupełnie nic, a do tego praktycznie, można powiedzieć, łamały etykę dziennikarską, zupełnie nie będąc tego świadomym. Obiecałem Wam, że powiem również, kto i dlaczego wpadł na ten, na ten trop. Na ten trop wpadła mała, stosunkowo mała gazeta z Friburga. A dlaczego właśnie ta gazeta? Nie dlatego, że jest mała, ale dlatego, że jest niezależna. Jako jedna z już w tej chwili nielicznych gazet, można powiedzieć, jest niezależna. Większość tytułów, podobnie jak w Polsce, należy do dużych wydawnictw. I to one dyktują, e, jakie informacje powinny się znaleźć, a jakie nie. Oprócz tego bardzo ważną kwestią jest to, że agencje prasowe zupełnie opanowały rynek informacji. I to nie tylko w Szwajcarii. W Polsce również. Być może nawet w Polsce bardziej niż w Szwajcarii. Ponieważ e, taka mała dygresja, Szwajcaria, w Szwajcarii jest demokracja bezpośrednia, więc e, dostęp do obiektywnej informacji jest o wiele, ba, o wiele ważniejszy niż, niż w Polsce, gdzie reprezentanci podejmują za nas beznadziejne decyzje. Ludzie w Szwajcarii muszą się informować i dlatego czytają więcej gazet niż to jest u nas. Ale wracając do agencji prasowych. Agencje prasowe właśnie opanowały zupełnie ten rynek informacji. Gazety już nie prowadzą własnych poszukiwań w takim zakresie, jak to, jak to było kiedyś. Nie kwestionują podesłanych informacji z depesz agencyjnych. Nawet spotkałem się z takim szacunkiem, że 90% informacji, jakie czytamy w gazetach, pochodzi właśnie z agencji prasowych, które to właśnie... Segregują te informacje i podają dalej. Czytamy gazety lewicowe, prawicowe, centrowe i wydaje nam się, że mamy jakiś wybór, a tak naprawdę czytamy cały czas te same informacje, które mogą zostać przefiltrowane przez agencje prasowe. Nie ma nic nowego, przynajmniej niewiele nowego przedostaje się do opinii publicznej. Wracając jeszcze do tematu mieszania reklamy z częścią redaktorską, mam tu na myśli nie tylko publikowanie zdjęć komercyjnych w części redaktorskiej, ale również umieszczanie artykułów reklamowych lub kryptoreklamowych w części redaktorskiej, które nie są wyraźnie zaznaczone. Czy, czy zdarza Wam się, czytać jakiś artykuł w gazecie i mieć poczucie, że ten artykuł jest sponsorowany, a nigdzie nie jest napisane, że jest to reklama. Czy, czy zdarza Wam się coś takiego? To byłoby na dzisiaj tyle. Jeśli macie jakieś specjalne życzenia lub jakieś inne pytania dotyczące Szwajcarii, to możecie pod, pod audycją zostawić komentarz. Spróbuję w następnym odcinku na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam za tydzień lub dwa.